Witam Was, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i e, chciałbym dzisiaj kontynuować e, to, co jakiś czas temu e, rozpocząłem, czyli e, podstawy chrześcijańskiej nauki. E, mam ze sobą już e, jeden wykład na ten temat. Dzisiaj chciałbym e, powiedzieć na temat e, drugiego punktu. E, tego, O czym zaczęliśmy mówić e, na, na początku tych, tego cyklu. E, ja m, bazuję na liście do Hebrajczyków w szóstym rozdziale, w pierwszym wersecie, gdzie Słowo Boże mówi e, w ten sposób: Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach i o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To są pierwsze dwa wersety. I ostatnio rozpoczęliśmy od wstępu, a następnie mówiłem o pierwszym elemencie tego, co nazywam podstawami chrześcijańskiej nauki, czyli o odwróceniu się od martwych uczynków. Dzisiaj chciałbym mówić na temat wiary w Boga. Drugi element, wiara w Boga. Coś, co e, funkcjonuje w pewnym sensie jako, jako slogan e, w społeczeństwie. Natomiast e, jak się to ma e, do tego, co tutaj jest napisane? Więc e, wiara w Boga, tak naprawdę, kiedy byśmy, gdy, gdybyśmy wzięli to gdybyśmy wzięli oryginalny tekst i przyjrzeli się jaki był jego zapis to brzmiałoby to mniej więcej w ten sposób, że jest to zaufanie ku Bogu a więc tak naprawdę ufanie Bogu a więc ten zwrot wiara w Boga to jest tak naprawdę ufanie Bogu to nie jest kwestia tego, że my wiemy po prostu o tym, że jest Bóg, bo wielu ludzi jakby utożsamia sobie wiarę w Boga z intelektualną informacją, że jest Bóg. Ludzie mówią, ja wiem, że jest Bóg, czyli ja wierzę w Boga. No nie do końca tak jest, bo, bo to, że, że człowiek wie, że jest Bóg, to jeszcze nie oznacza, że w ogóle w tego Boga wierzy, bo wiedzieć, że jest Bóg, a wierzyć w Boga, to są dwie, dwie różne sprawy. Tutaj mamy takie greckie słowo pistis użyte na, na jakby określenie słowa wierzyć i to słowo ono zawiera w sobie nie, nie tylko informację o tym, że Bóg jest, ale y, zawiera w sobie jakby potencjał zaufania. Tak? Czyli wiara w Boga to nie jest jedynie informacja o tym, że Bóg jest, ale jest to zaufanie do osoby. I co to znaczy ufać przyjaciele? Ufać to znaczy być przekonanym o możliwości polegania na kimś. To jest jakby pierwsza część tego tematu. I ona jakby dotyczy darzenia kogoś zaufaniem. A więc ufać to jest być przekonanym o możliwości polegania na kimś. To jest ufać. Ufać to również znaczy liczyć na spełnienie się czegoś. I chciałbym, żeby te, te dwa zdania towarzyszyły naszym rozważaniom tego wersetu. A więc wiara w Boga to zaufanie do osoby Boga. To jest zaufanie do osoby Boga. To jest coś o wiele więcej niż informacja, że Bóg jest. Ale jest to również coś więcej niż tylko przyjęcie wiarą istnienia Boga i w związku z tym oddania Mu swojego życia. Bo mm, te wykłady one są dla ludzi, którzy już Boga poznali, tak naprawdę. Bo te wykłady mogą Ci służyć wtedy, kiedy Ty Boga już poznałeś, kiedy Ty oddałeś Mu swoje życie. No i jak, jak to się stało? No Ty uwierzyłeś, tak? Ale ten zapis, ten, ta, ta, ta, ta jedna z tych sześciu podstaw chrześcijańskiej nauki to jest zapis mówiący, że skoro Ty uwierzyłeś, że Bóg jest, skoro Ty uwierzyłeś, że Jezus umarł za Twoje grzechy, skoro Ty uwierzyłeś, że On stał z martwych i Ty przez wiarę uznałeś Go jako Pana swojego życia, to teraz rozpoczyna się przed Tobą potężny proces rozwoju zaufania do tego Boga, w którego uwierzyłeś. Ten werset o tym czyli mówimy o pewnej podstawie, czyli o wierze w Boga, w rozumieniu zaufania Bogu, Prawda? Czyli będziemy teraz jakby to wszystko jakby zawężać do, do tematu zaufania Bogu. Ja chciałbym, żebyśmy znaleźli wspólnie list do Kolosan, drugi rozdział, ósmy i dziewiąty werset. List do Kolosan, drugi rozdział, ósmy i dziewiąty werset, mówią tak. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim, czyli w Chrystusie, pamiętajmy, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Powiedz to teraz ze mną. W Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Teraz posłuchaj tego, co powiedziałeś. W Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Czyli co to oznacza dla nas? Co to jest zaufanie do Boga? Ufanie Bogu? to jest zaufanie do Jezusa Chrystusa. Bo wiesz, mówiąc o Bogu, to my, my stajemy na, w takiej płaszczyźnie bardzo szerokiej. Wiesz, muzułmanie mówią o Bogu. Oni mówią, że wierzą w Boga. Buddyści wierzą w Boga. Wielu Bogów nawet. E, wielu ludzi twierdzi, że wierzy w Boga. Ale chrześcijaństwo to nie jest enigmatyczna informacja, to nie jest enigmatyczne przyjęcie informacji pod tytułem Ja wierzę w Boga. Ponieważ chrześcijaństwo to jest odnalezienie drogi do tego Boga. Bo, bo możemy mówić dużo o Bogu. W ogóle ludzie mówią dużo o Bogu, o różnych Bogach. Natomiast prawdą jest to, że do Boga jest dojście jedynie przez Jezusa Chrystusa. Czyli poznanie Jezusa równa się poznaniu Boga. Bez poznania Jezusa nie można poznać Boga. Czyli bez Jezusa nie ma dojścia do Boga. Mimo, że On jest. Mimo, że On kocha każdego człowieka, to tylko przez Jezusa można do Niego dotrzeć. I od dwóch lat e, ta droga pod tytułem Jezus Chrystus, ona jest jawna w 100 procentach. Nie mam, nie mam teraz na to czasu, ani jakby e, nie, ma, nie ma na to przestrzeni w tej chwili, aby mówić o tym, co było wcześniej. Natomiast mówimy o tym, co mamy dziś. Dzisiaj mamy drogę, której na imię Jezus. To jest droga. Tak? I teraz poznanie Boga wiąże się z poznaniem Jezusa. Co dalej? Idzie? Wiara w Boga to jest wiara w Jezusa. Zaufanie Bogu, czyli rozwijanie się w, tym, w, tym, w tej ufności wobec Boga, to jest rozwijanie się w ufności wobec Jezusa. Tak to wygląda, przyjaciele. A więc. Osoba Boga jest nam objawiona w Jezusie Chrystusie w 100%. Posłuchaj, osoba Boga, Bóg Jedyny, Bóg Wszechmogący, Bóg Wszechwiedzący, Bóg Wszędzie Obecny, Jedyny Bóg, bo nie ma innych Bogów, jest jeden Bóg i ten Bóg jest objawiony ludziom w Jezusie Chrystusie. Tylko! Tylko w Jezusie Chrystusie. Ten werset mówi nam, nam wyraźnie, że w Jezusie Chrystusie cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. A więc osoba Boga jest nam objawiona w Jezusie Chrystusie. A więc zaufanie do osoby Boga polega na ufaniu Jezusowi. A więc tak jak ufasz Jezusowi, tak ufasz Bogu. Tak jak ufasz Jezusowi, tak ufasz Bogu. Co to znaczy teraz? Co to znaczy ufać Jezusowi? Teraz posłuchaj mnie. Ufać Jezusowi to znaczy być przekonanym, że można na Nim polegać w każdej dziedzinie życia i w związku z tym liczyć na sukces w każdej z tych dziedzin. Rozumiesz, co to jest zaufanie do Jezusa? Zaufanie do Jezusa. Oznacza bycie przekonanym. Jest to przekonany. Przekonany to jest ktoś, kogo już nie trzeba przekonywać. Jeżeli trzeba kogoś do czegoś przekonywać, to ktoś jeszcze nie jest przekonany. Przekonanie to jest pewność. W innym miejscu Biblii jest napisane, że wiara jest pewnością. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. Wiara jest pewnością, tak? a więc zaufanie do Jezusa to jest bycie przekonanym, że można na Jezusie polegać w każdej dziedzinie życia, w dziedzinie ducha, psychiki, ciała, spraw materialnych. I w związku z tym przekonaniem o tym, że można na Nim polegać, tak, jesteśmy też przekonani, że osiągniemy sukces w każdej z tych dziedzin. bo w innym miejscu Biblii jest napisane, że człowiek, który przychodzi do Boga, musi uznać, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy do Niego przychodzą. A więc e, u, zaufanie Jezusowi, ufanie Jezusowi, życie zaufania, czyli, czyli życie wiary, to jest życie w przekonaniu, że e, Jezus Chrystus, inaczej, że w Jezusie Chrystusie jest absolutne rozwiązanie dla każdej dziedziny życia a i absolutna stymulacja każdej z tych dziedzin do tego stopnia, że osiągamy w nich sukces czyli, czyli, że podciągamy każdą dziedzinę życia do takiego stanu, że wyżej nie można sukces to jest coś takiego, że wyżej nie można prawda? i teraz chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się na czym my mamy opierać nasze zaufanie do Jezusa bo to jest bardzo ważna rzecz, na czym my się opieramy Bo Chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz, że ja nigdy nie będę Ci mówił rzeczy, które będą zostawały w sferze teorii. A więc teraz ja Ci powiem, w jaki, ty, w jaki sposób Ty masz, e, inaczej, jakich ty, jakich ty masz użyć środków dostępnych dla Ciebie, abyś mógł zbudować zaufanie do Jezusa. A więc opieramy się na wiedzy. Teraz rozumiem, opieramy się na wiedzy, czyli wiesz, co ty musisz robić? Musisz szukać, dowiadywać się. Tak? Pierwszym podstawowym źródłem twojego dowiadywania się, czyli jakby źródłem Twojej wiedzy na temat Jezusa, tak? To jest nowy testament. To jest pierwsze źródło. Rozumiesz? Pierwsze źródło. Pierwsze źródło. Te zewnętrzne źródło. Bo pierwszym źródłem wewnętrznym jest Twój odrodzony Duch, w którym mieszka Duch Święty. I teraz kiedy Ty łączysz źródło zewnętrzne ze źródłem wewnętrznym, rozumiesz? Czyli Ty prowadzisz życie modlitewne, życie uwielbienia, czyli Ty rozmawiasz z Bogiem, Ty e, jakby w, podnosisz Boga do najwyższego pułapu swojego życia to, to w tym momencie źródło wewnętrzne ono zaczyna pompować informacje na temat Jezusa rozumiesz? do twojej psychiki i źródło zewnętrzne, zewnętrzne zaczyna być dla ciebie czytelne i jasne wiesz, Duch Święty jedno z funkcji Ducha Świętego, który mieszka w każdym narodzonym z Bożego Ducha człowieku to jest to, że On przypomina wszystko co powiedział Jezus i uwielbia Jezusa w nas to jest, to jest ta, taka rzecz że jak ktoś się nawrócił do Boga, czyli narodził się na nowo z Bożego Ducha, to w Jego Duchu, ustawicznie, Duch Święty przypomina wszystko to, co powiedział Jezus, tak? I, to, yy, i uwielbia Jezusa w nas. Czyli następuje jakby reakcja pewna w środku, reakcja uwielbienia, wywyższenia, czci, szacunku rozumiem, że, że to jest to źródło, które bije mocno i drugie źródło zewnętrzne, które bije mocno które zaczyna być dla na nas czytelne w tym momencie, kiedy my e, ustawicznie trwamy w tej Bożej obecności, prawda? no to jest Nowy Testament. Cała Biblia przez Boga jest natchniona, ale Nowy Testament jest dla Ciebie jakby tym najbardziej, e, najbardziej jasnym, najbardziej inaczej, naj, najszybszym, naj, najszybszym źródłem, najszybszym, najszybciej bijącym. A więc Ty opierasz się na wiedzy z tych dwóch źródeł. Jakiej wiedzy? Po pierwsze, po pierwsze, ta wiedza ma sięgnąć po to, kim jest Jezus. Czyli Ty musisz wiedzieć, kim jest Jezus. Wiesz, chciałbym zachęcić Cię do tego, żebyś Ty wiedział, kim jest Jezus. Ja wiem, kim jest Jezus. Ja wiem, ee, powiem Ci, co ja wiem. Powiem Ci, jakie rzeczy mnie o jakiej rzeczy ja się dowiedziałem i jakie rzeczy zastymulowały moje zaufanie do niego. Na przykład ja się w ogóle dowiedziałem, że On jest Bogiem. Jezus jest Bogiem. Równym Ojcu. Równym Ojcu. W ogóle, że Bóg objawił się w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego. I że Jezus jest równy Ojcu, równy Duchowi Świętego. W ogóle Jezus jest Bogiem. Dowiedziałem się, że jest moim zbawicielem, czyli On mnie uratował. Zbawić to znaczy uratować. Uratował mnie od śmierci wiecznej, tak? A uratował mnie od potępienia. A uratował mnie od patologii wszelkich. A więc jest moim zbawicielem, czyli ratownikiem. No kim jest jeszcze dla mnie Jezus? No, dowiedziałem się, że On jest moim przyjacielem w ogóle, że Jemu na mnie zależy, że On chce ze mną być, że On chce ze mną przebywać, że On chce w ogóle żyć ze mną każdego dnia. No, tego się dowiedziałem. No dowiedziałem się, że jest moim lekarzem, lekarzem, że jest lekarzem moich chorób fizycznych różnego rodzaju, różnego rodzaju yy, psychicznych dewiacji, że On jest lekarzem, tak? Dowiedziałem się, że jest uwolnicielem, tak? Że że, że przez niego, dzięki temu, co on zrobił, ja posiadam władzę nad każdą demoniczną siłą i, i, jakby, mogę być wolny, mogę być wolny od każdej formy zniewolenia. Więc ja się dowiedziałem różnych rzeczy o tym, kim jest Jezus. A więc to jest pierwsza rzecz. Ty musisz wiedzieć, kim jest Jezus, i to jest pierwszy element, na którym ty oprzesz swoje zaufanie do Jezusa. Po drugie, ty musisz się dowiedzieć, jak Jezus żył na ziemi. Tak? Czyli ty musisz się dowiedzieć o życiu Jezusa na ziemi. To przede wszystkim z Ewangelii się dowiesz o tym, ale również z wypowiedzi apostołów później. Czyli musisz się dowiedzieć o poglądach Jezusa, o koncepcjach, o zdaniach, które miał na różny temat, o nauce, którą On głosił, o zachowaniach, które prezentował. Czyli Ty musisz się o tym dowiedzieć, bo tak jak zachowywał się Jezus, tak zachowuje się Bóg. Takie poglądy, jak miał Jezus, takie poglądy ma Bóg. Rozumiesz? Takie przekonania, jak miał Jezus, takie przekonania ma Bóg. Bo Bóg to Jezus, a Jezus to Bóg. Kolejna rzecz. To musisz się dowiedzieć, co Jezus zrobił dla Ciebie podczas swojego życia na ziemi. Musisz się o tym dowiedzieć. Co On zrobił dla Ciebie. Tak? Ty musisz się przyjrzeć tym zapisom biblijnym. I musisz się wsłuchać swojego odrodzonego Ducha. I Ty musisz te rzeczy ze sobą łączyć. Zawsze łącz. Pamiętaj, przyjacielu, żeby być prawidłowo prowadzonym przez Bożego Ducha, to musisz łączyć wewnętrzny głos Twojego odrodzonego Ducha z zewnętrznym głosem Ducha Świętego, którym jest spisane Słowo Boże. Musisz je łączyć. Łączyć. To jest dwóch świadków. Niech każda sprawa, jak mówi Pismo Święte, opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Mamy dwóch świadków, to jest Twój wewnętrzny człowiek i to jest nowe przymierze, spisane nowe przymierze. A więc Ty się musisz dowiadywać z tych dwóch źródeł, co Jezus zrobił dla Ciebie, kiedy żył tutaj na ziemi. Na tym będziesz budował zaufanie. Po czwarte, musisz się dowiedzieć, co wniosły do Twojego życia. Śmierć Jezusa, zmartwychwstanie Jezusa i w niebo wstąpienie Jezusa. Musisz dowiedzieć się o tych rzeczach. Ty na tym zbudujesz zaufanie. To jest czwarty element. z sześć elementów. To jest czwarty element, na którym ty będziesz budował e, zaufanie do Jezusa. Musisz też się dowiedzieć. Punkt piąty. Co Jezus robi dla ciebie teraz? Jako osoba w niebie, po pierwsze, jako Duch Święty w Tobie. Rozumiesz? Musisz się dowiedzieć. Dowiedz się tego. Dowiedz się tych rzeczy. Dowiedz się. Po szóste. Musisz się dowiedzieć, co Jezus zrobi, jak wróci. W ogóle Jezus wróci. Musisz się dowiedzieć o tym, że Jezus wróci tutaj. I ty się musisz dowiedzieć, co On zrobi, jak On wróci tutaj. Rozumiesz, przyjacielu, ja e, nie, nie będę ci podawał tutaj odpowiedzi, bo ja nie chcę, żebyś ty wziął tylko ode mnie. To ja ci na początku pokazałem w pierwszym, w pierwszym punkcie, e, kim dla mnie jest Jezus. Mógłbym każdy z tych punktów przerobić w ten sam sposób i e, jakby podać Ci to, ale kim On jest dla mnie, co ja znalazłem. Ale ja bym chciał, żebyś to Ty sam znalazł. Dlatego, że jest napisane, kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. Widzisz, jesteś odpowiedzialny za budowanie swojego życia z Bogiem. Kiedy oddałeś Mu swoje życie, to wziąłeś na siebie odpowiedzialność współpracy. Dlatego Święty Paweł w pewnym momencie mówi, że jesteśmy współpracownikami Boga. Często ludzie myślą, że współpracownik Boga to jest człowiek, który jakby coś tam działa w sferze powiedzmy ewangelizacji czy czegoś. Natomiast prawdą jest to, że współpracownik Boga to jest człowiek, który ustawicznie współpracuje w każdej dziedzinie życia z tym Bogiem. To jest bardzo Chciałbym, żebyś szukał, współpracował. Eee, a więc jeszcze raz chciałbym, żebyś usłyszał te rzeczy. Po pierwsze, musisz nabyć wiedzę na temat tego, kim jest Jezus. Po drugie, jak Jezus żył na ziemi. Czyli dowiedzieć się o Jego poglądach, koncepcjach, zdaniu, nauce, zachowaniach. Po trzecie, co Jezus zrobił dla Ciebie podczas swojego życia na ziemi. Po czwarte, co Jezus wniósł do Twojego życia poprzez swoją śmierć, zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. Po piąte, co Jezus robi dla Ciebie teraz jako osoba w niebie, jako Duch Święty w Tobie. Po szóste, co Jezus zrobi, jak wróci. I kiedy Ty będziesz tej szukał na tych sześciu płaszczyznach to, to zacznie powstawać w twoim, w, w, twoim, w twoim sercu, w głębi Twojej, bo serce to jest głębia, to jest greckie słowo kardio. Często serce jest, często duch człowieka jest nazywany sercem, to też trzeba umiejętnie to rozróżniać, a, a, ale najczęściej słowo serce oznacza głębie człowieka. Głębie człowieka, czyli pewnego rodzaju połączenie ducha i duszy. To jest ta głębia, ona jest niedotykalna, tak? Ale ty, ty w swoim sercu, czyli w swojej głębi, zaczniesz budować zaufanie. Czyli ta wiedza nabywana przez Ciebie i rozważana przez Ciebie, tak? Ta wiedza ona zacznie budować zaufanie tak? Następne, ty zaczniesz być przekonywany wewnętrznie zaczniesz być przekonywany ty na przykład zobaczysz wow aha to znaczy, że on rozmnożył chleb To aha to on rozmnaża jedzenie o to On może rozmnażać coś w moim życiu. Halleluja! To ja mogę jakiś sukces osiągnąć. Jakiś sukces, jakieś rozmnożenie nastąpi w moim życiu. Halleluja! Boże, dziękuję Tobie, że Ty jesteś Bogiem rozmnażającym. Ro rozumiesz, o czym mówię? Na tym rzecz polega, że, że ta wiedza, kiedy zaczniesz ją rozważać, najpierw nabywać, a potem rozważać, ona spowoduje wzrost zaufania, że ufał, ufał, ufał. Jak pielęgnujemy naszą wiarę w Boga, nasze zaufanie do Boga? Po pierwsze, będę to tłukł w cudzysłowie przez cały czas, życie modlitewne. To jest życie skupione na wewnętrznym przeżywaniu Boga. To jest życie modlitewne. Słowo modlić się to jest Homaj. Takie słowo greckie mówiące o, Ono określa skierowanie na Ja wewnętrznie kieruję się na coś lub na kogoś To jest modlitwa, wiesz? Czy ty wiesz na przykład, że jak ty się wewnętrznie kierujesz na jakąś bzdurę, to ty się modlisz do tej bzdury? To jest właśnie modlić się prosechomai Być skierowanym na coś lub na kogoś Jak człowiek bez przerwy myśli yy, nie wiem... Dzwoni ktoś do mnie mówi: Bo ja ciągle myślę o mojej dziewczynie. Ja mówię, że się modlisz do niej, nie da się do Boga modlić. Nie, mówię, do niej się modlić. Życie modlitewne to jest skierowanie na, które tak? nie ma napisane na coś, na kogo. Dlatego modlić się do Boga to być skierowanym na Boga. A więc życie modlitewne, rozwój życia modlitewnego. Proszę Cię, przesłuchaj sobie moich nauczeń na temat modlitwy, na temat uwielbienia, na temat rzeczy z tym związanych. Poszukaj tego sobie na YouTubie. Rozumiesz? Bo to są niezmiernie ważne rzeczy, bo pielęgnujemy naszą wiarę w Boga, nasze zaufanie wobec Boga, wobec Jezusa przez życie modlitewne. Po pierwsze, po drugie, przez wyznawanie ustami Bożych prawd. A więc mówimy Boże prawdy. Jakie rzeczy, Jakie rzeczy mówimy? Jakie? Jakie powiedziałem? Boże prawdy. Nieprawdy światowe. Nieprawdy religijne. Rozumiesz? Nieprawdy prospołeczne uwalniamy, tylko uwalniamy prawdy Boże. To nie znaczy, że Ty nie możesz mówić o, o, o, o rzeczach, które ci otaczają. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś nie ogłaszał tych rzeczy. Co to jest ogłaszanie? To jest uznawanie swoimi ustami, że coś jest rzeczą przewodnią że jakaś prawda jest rzeczą przewodnią. Ale dam Ci taki przykład. Ogląda ktoś telewizję i tam mówi sobie jakiś dziennikarz, że o teraz jest straszny atak grypy, grypa panuje w naszym kraju. I ten człowiek to ogląda i potem chodzi i tak pierniczy tym swoim językiem. Grypa panuje, teraz grypa wszędzie panuje, trzeba się zabezpieczyć, trzeba się zaszczepić. Rozumiesz, co on robi? On ogłasza jakąś prawdę, czyli jakąś informację, którą usłyszał. Ja w ogóle nie zaprzeczam, że grypa się znalazła w kraju. Ja w ogóle temu nie zaprzeczam. Wiesz, czemu mu zaprzeczam? Zaprzeczam miejscu, w którym się tą grypę stawia swoim wyznaniem. Jak można powiedzieć? Panuje! Wiesz, kto panuje? Pan jakiś. Jakiś pan! Jeżeli ja uznałem Jezusa jako Pana, to kto panuje w moim życiu? Jezus! Ta grypa może gdzieś być. Ale to Jezus panuje. Kiedy ja jestem w Jezusie, rozumiesz, to grypa nie ma na mnie wpływu. Na kogo będzie miała grypa wpływ? Na tych, nad którymi ona panuje. Daję Ci prosty przykład ogłaszania pewnych rzeczy. A więc przez wyznawanie ustami Bożych prawd buduje się nasze zaufanie do Jezusa. Prawda? Po trzecie, przez kroki wiary, czyli praktykowanie nabytej wiedzy. A więc to, co przyjmujemy, przyjaciele, z tego źródła wewnętrznego i z tego źródła zewnętrznego, z tych dwóch źródeł, to my mamy to wprowadzać w życie. To jest praktykowanie, bo zaufanie ono i wymaga praktyki. Nie można powiedzieć, że się ufa Bogu, jeśli nie robi się tego, co ten Bóg powiedział. Rozumiesz, o czym ja mówię? Bo to jest bzdura. Święty Jakub nazywa takich ludzi e, chwiejnymi, że są rozchwiani w całej duszy swojej, bo oni, oni mówią coś innego, a oni robią coś innego. Rozumiesz? Nie. Ty musisz wprowadzać w życie to. Ja, czasami ludzie mówią, ja muszę coś odczuć. Ja mówię, wiesz co, ale, ale w duchu nie ma odczuć. Jeżeli jest jakaś prawda, to ta prawda jest. Wiesz o co chodzi z prawdą? Prawda jest. Ona nie jest odczuwalna, ona nie jest widzialna. Ona jest. Jest. I teraz należy, jeżeli ktoś mówi, ja wierzę w tą prawdę, OK, to wykonaj to! I teraz, to jest bardzo ważne i nie mów, że nie możesz wykonać bo jak Bóg coś powiedział to znaczy, że uczynił Ciebie do tego zdolnym już zanim to powiedział rozumiesz o czym ja mówię? Bóg nigdy nie powie do Ciebie rzeczy która jest niewykonalna dla Ciebie bo jeżeli On mówi coś do Ciebie to na pewno wcześniej już tak, uzdolnił Cię do tego on Cię uzdolnił. Kiedy Cię uzdolnił? Kiedy zostałeś narodzony, kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha. Kto zamieszkał w Tobie? Duch Święty, Duch Święty, Duch Jezusa, ten sam Duch, który jest w Jezusie. On zamieszkał w Twoim Duchu. Stałeś się zdolny, tak jak Jezus. Powiedz ze mną teraz, jestem zdolny, tak jak Jezus. Powiedz to jeszcze raz, jestem zdolny, tak jak Jezus. Rozumiesz o co tutaj chodzi? Tak wyglądają rzeczy. A więc, jak pielęgnujemy nasze zaufanie wobec Jezusa? Przez życie modlitewne, przez wyznawanie ustami Bożych prawd i przez kroki wiary, czyli praktykowanie nabytej wiedzy. Przyjaciele, to są bardzo ważne sprawy, ponieważ my mówimy, o czym my mówimy? My mówimy o podstawach chrześcijańskiej nauki. Czyli my ustanawiamy teraz podstawy chrześcijańskiej nauki. I to jest druga z sześciu podstaw, prawda? To jest wiara w Boga, czyli zaufanie do Boga, czyli ufanie Bogu. Prawda? A ufanie Bogu to jest ufanie Jezusowi. A Jezusa poznajemy w taki sposób, w jaki Wam powiedziałem. Poznaliśmy Go jako swojego e, e, osobistego Zbawiciela. Nastąpił ten akt, pierwotny akt Narodzenia. Z Jego Świętego Ducha i od tego zaczyna się poznawanie Go. prawda? To są ważne rzeczy przyjaciele. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy. Chciałbym, żebyście systematycznie, kochani, słuchali nie tylko tych fundamentalnych rzeczy, o których mówię teraz, w, w, w, są, są dostępne w ogóle całe fundamenty wiary, możecie sobie znaleźć fundamenty wiary. Wejdziecie sobie na portal życie.pl, tam znajdziecie sobie fundamenty wiary. Jak też wiele innych głoszeń, nie tylko moich, ale, ale, ale mojej żony, przyjaciół moich z naszego zespołu apostolskiego. Chciałbym, żebyście też słuchali wszystkich innych nauczań i głoszeń, które, które propagujemy naszych oraz ludzi, których, jakby, o, o których istnieniu informujemy, których, których nauki, że tak powiem, reklamujemy. Możecie nas znaleźć na stronie kościółmocy.pl, możecie nas znaleźć na, na YouTubie, na kanale Ceronski, możecie nas znaleźć na Facebooku, na profilach Nauczyciel Słowa Bożego, Artur Ceroński, czy też Ewangelista Artur Ceroński, czy też perspektywa prorocza Agata Cerońska, czy też Szkoły Wiary, czy też Armię Jezusa Chrystusa, czy też chrześcijański zespół apostolski Obóz Boży. Chciałbym, żebyście też zwracali uwagę na wszystkie linki, które zamieszczamy, na wszystkie informacje o służbach. To jest, to jest niezmiernie ważne, bo, bo to jakby kształtuje Nowy kierunek, który jest nadawany przez Boga w obecnym czasie. To jest kierunek, który jest kierunkiem przebudzeniowym. Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy się mogli wspólnie pomodlić. Boże Ojcze, ja dziękuję Ci za wszystkich ludzi, którzy przyjmowali dzisiaj Twoje Słowo. Niech Twoje Słowo pracuje w nich. Niech Twój Duch Święty potwierdza te prawdy, o których mówiliśmy teraz. Niech to będzie w nich ugruntowane i umocnione. Niech Twoi aniołowie ich strzegą Ojcze i niech nic nie zostanie im zabrane z tego Słowa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Do zobaczenia, przyjaciele.